Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa serdecznie i stereofonicznie. Elżbieta Mierzyńska i Marek Marcinkowski. Drodzy Państwo, to banalne, co powiem, ale ten czas niesamowicie szybko leci. Dopiero co, zdaje się dopiero co, odbył się pierwszy koncert z cyklu elektronicznych pejzaży muzycznych, a już mamy czwarty, a niebawem mały jubileusz, czyli piąty za rok. Mam nadzieję, że dożyjemy. Proszę Państwa, ci z Państwa, którzy byli na kolejnych koncertach El Muzyki z cyklu elektronicznym Pejzaże Muzyczne, z pewnością zauważyli, że ten festiwal porusza się sferycznie, po kręgu. Zaczęliśmy z tamtej strony ratusza, potem dwie edycje na dziedzińcu zamkowym, wreszcie jesteśmy z tej strony ratusza. Porusza się sferycznie i troszkę tak wokół Kopernika, bo zarówno zamek Olsztyński kojarzy się z Kopernikiem, on tam rezydował, tam znajduje się jedyny instrument, oryginalny instrument astronomiczny, wykonany ręką genialnego astronoma, ale również ratusz, który niedawno odkrył swoją gotycką fasadę, również pochodzi z czasów Kopernika. Proszę Państwa, ten festiwal również ma wiele z takiego zainteresowania kosmosem. Muzyka el-muzyka, jest taką muzyką, która właśnie powstała po to, żeby ilustrować filmy science fiction, żeby jakoś przywoływać ten klimat. Elu, ty jesteś znawczynią tej muzyki, choćby przez indukcję, bo mąż Eli, Andrzej Mierzyński, jest pomysłodawcą tego festiwalu. Powiedz troszkę, co jest istotą El Muzyki? Myślę, że muzyka klawiszowców, bo tak się bardzo często mówi o tych muzykach, którzy zasiadają przy parapetach, też, tak się też mówi o tym instrumencie, przy którym zasiadają, jest tym samym, czym muzyka jest w ogóle. Z tym, że wyróżnikiem jest dźwięk klawiszowcy, czy ludzie, którzy bawią się w el-muzykę lub też uprawiają bardzo poważnie, a dzisiaj będą właśnie tacy, fascynują się dźwiękiem. Oni te dźwięki wymyślają. I kiedy już ten dźwięk stworzą przy pomocy komputera, wtedy budują kompozycję. Kompozycja bardzo często jest kompozycją, którą można porównać do muzyki sfer. Bardzo często tę muzykę potrzebujemy czymś zilustrować. Tak silnie pobudza wyobraźnię. Stąd dzisiaj będą prezentacje Medialne i będzie teatr ruchu Moniki Kazimierczyk z Ostrudy, piękny teatr, młode osoby utalentowane. To będzie teatr zmysłu, on będzie ilustrował tę muzykę. Ja myślę, no i będą przede wszystkim muzycy sami, A muzycy? powiedzmy o coś... głównych no tak. bohaterach Przede wszystkim musimy powiedzieć, że Olsztyn nie jest jedyną sceną muzyki elektronicznej. Ale szczególną, ale szczególną. Ale jest szczególną, bo jest po raz czwarty tutaj. Dzisiaj zagrają dla nas Adam Bownik z Lublina. To już za chwilę. Tak, zagra również Piotr Krupski z Elbląga, zagra także Bartosz Turkowski z Warszawy, no i zagra Andrzej Mierzyński z Olsztyna i to właśnie jemu będzie towarzyszył Teatr Ruchu Zmysłu. Drodzy Państwo, serdecznie zapraszamy na występ pierwszego z dzisiejszych wykonawców pana... Adam Bownik, Lublin na co dzień jest doktorem biologii. Proszę sobie wyobrazić. Niech Państwo sobie wyobrażą naukowiec, który odpoczywa przy komponowaniu muzyki. Jest człowiekiem niezwykle płodnym. Wydał bardzo, bardzo dużo płyt. Koncertuje niezwykle rzadko. Wręcz ucieka od koncertowania i spotkania z publicznością. Tak zajmuje go ta nauka, ale ja wiem, że tak samo dużo miejsca w jego sercu zajmuje ta muzyka, którą dzisiaj Państwu zaprezentuję. A więc Adam. Adam. Dambownik Lublin. Lublin.